Jak większość zresztą. Moją hmm. no, główną taką wiarą to była wiara rzymskokatolicka, w której większość z nas była wychowana. Wszystko krąci od małego, od chrztu, aż do jakiegoś tam momentu czasu. Wszystko kręciło się jakby po prostu, no nie wiem, no mogłem to nazwać kółko, nie? Chrystus w środku. A ja się kręciłem cały czas w koło po prostu, nie? Kościół, kościół, modlitwa, różaniec, sakramenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym etapie mojego życia, nie wiem, to już czasu nie starczył. No, poradę, No tak, tak, wiesz, bez szczegółów, ale do przodu no, Wiadomo, chrzest, komunia, potem szkoła podstawowa, po szkole podstawowej, aż od małego byłem taki związany z kościołem i ministrantem byłem i to, i tamto, no to mnie ciągło właśnie w tym kierunku, nie? No i w pewnym momencie, no, zdecydowałem, że pójdę do seminarium. O, no, Ostre. A, że Mamucia była wierząca, tak już też wierząca, ale miał troszkę więcej oleju w głowie, nie? Bo po prostu po szkole podstawowej chciałem przyjść, nie? Mówi tak, jeszcze jesteś niedorosły i tak dalej, i tak dalej. A wymagany był podpis jego, no wiadomo, niepełnoletni, nie? Że mógł do niższego seminarium. Nie wyraził zgody, mówi idź do jakiejkolwiek szkoły, skończysz 20 lat, to wtedy, wtedy pogadamy, nie? No poszłem do pierwszej, lepszej, bodajże. Wtedy zawodówki jako cukiernik piekarz, po trzech latach jednak i tam z powrotem to wróciło, no i już ojciec nie miał wyboru, no ale problem, no problem był w tamtych czasach, bo to po prostu, no ja pochodziłem z biednej rodziny, wiadomo, żeby studiować, żeby się uczyć, no to trzeba mieć, te, trzeba było mieć albo bogatych rodziców, albo kasę, nie? No ale jakoś to wszystko się tak ułożyło, że wylądowałem w niższym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Inowrocławiu, a konkretnie w Markowicach, no i to było na takiej zasadzie, że uczyłem się, a potem na wakacje miałem to odpra odpracować należność, nie? No to taki był tam krótki okres czasu. Potem, no, nie, nie za bardzo mi ta nauka szła. Tam nie podobało mi się tam wiele rzeczy. No i po pół roku po prostu zrezygnowałem, e, zacząłem szukać dalej, innej drogi, e, był, był krótki okres czasu, w sumie dwa tygodnie byłem u zakonie ojców Kamedułów, potem wylądowałem w następnym zakonie braci Serca Jelcowego, no tam byłem 6 lat. To znaczy jezuici, tak? To serce, nie? Nie? Nie nie nie nie, nie, nie, nie? nie, nie, nie nie, nie. Taki zielony pas mają. Czarno się tam nie zielono. Nie, nie, nie, nie A No byłem 6 lat. Trzy miesiące przed, przed złożeniem ślubu wieczystych po prostu zrezygnowałem. No. I rozpacz bo wiadomo. domu. Mowa miejscowość, wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy nastawieni, bóg wie na co, nie. Wróciłem do domu. Też mi się tam wiele rzeczy po prostu nie pasowało i zawiodłem się. nie? No ale to już tam mieszało to szczególnie z gólem serca. Mimo, że chodziłem do spowiedzi, że to, że tamto, że tamto i w końcu wyszło tak. Hmm, praktycznie biorąc, ja tak na dobry to ja sam nie zrezygnowałem. Tylko dostałem urlop dzikański na rok czasu. Czyli idź sobie do świata. Jak się zaraz zdecydujesz, to wrócisz, nie? Jak już poszedłem do świata, to już po prostu nie wróciłem. Zacząłem pracę na kolei. No i tak to dalej się potoczyło, nie? Potem się ułożeniłem. Trójka dzieci. No i to się tak to wszystko potoczyło, nie? Po 10 latach małżeństwa dzieci poszły w swoją stronę. Po 10 latach? Znaczy po 10 latach mojego małżeństwa się, moim się rozsypało. Moje dzieci wtedy miały 5, 10, 15. Łatka liczba do zapamiętania, no i życie się dalej zaczęło toczyć, nie? Cały czas dalej szukałem jakiejś drogi, a to spowiedzi, a to to, komu nie mogę przyjąć, nie mogę przyjąć spowiedź jedna, spowiedzi, druga. W końcu nastała taka pustka, już byłem tak zrujnowany, że po prostu zamknąłem się w czterech ścianach i zacząłem sam się po prostu modlić, nie? Aż do momentu, no moje dzieci, moje dzieci w międzyczasie, no wiadomo, moja była żona po prostu wzięła sobie innego mężczyznę, siatka jechowego nie? No, także moje dzieci też nie miały możliwości poznać tego Boga, ale te nasze drogi jakoś tam się rozeszły, po jakimś tam czasie, 10 czy tam 15 latach zacząłem nawiązywać kontakt z nimi, zacząłem jeździć, ich odwiedzać, no i no i zaczęła się, zaczęła się awantura, kłótnie, bo najstarszy syn nie ma żadnych obrazów, krzyżyk zdjęty, żyje jak, gorzej jak Jehowy, nie? Za jakiś czas, spłócony, okazuje się, że tą samą drogę wybrał naj, najmłodszy, a straciłem z nimi kontakt, zagniewany, jak to mówię, bojowniczy katolik, nie? Broń że cokolwiek powiedzieć, na Watykan, na papieża, na, na cokolwiek, nie? To już w ogóle była furia. No ale któregoś razu, tak gdzieś od trzech lat, z tym średnim utrzymywałem kontakt, ale on to tak jak przyjechałem, to tak, a to poszliśmy razem do kościoła katolickiego, a potem tam do jego kościoła, nie? I on też, nie? On po prostu szukał, no bardzo dziwnie szukał, bo ja się ciągle, co pojechałem, wracałem spłucony, bo co jechałem, to on w innej wierze. Co miesiąc w innym kościele. Co pół roku w innej wierze. Szukał, szukał, szukał, wszystko to trwało 3 lata, żeśmy się kłócili, żarli na Amen. W końcu znalazł jakąś tam inną. Czyli tylko Jezus, tylko Biblia. No i pojechałem, to było 3 lata temu. To już były takie początki, nie? No to raz, że poszedł ze mną do kościoła, potem żeśmy poszli tam na to spotkanie, biblijne, nie? No i tak jakoś mi się od tego czasu zacząłem się troszkę tym tak interesować, ale tak no wiadomo, no 63 lata, cały czas w tym samym jednym kółku, no nie da się tego wszystkiego tak bez, bez jakiejkolwiek pomocy, nie? Zlikwidować nagle jedną kreską i, i przyznać komuś rację, nie? No, ale w zeszłym roku już tak zaczęło to wszystko troszkę wracać do normy. Zacząłem mu przyznawać pewne racje, ale w dalszym ciągu jeszcze ta taka zawiść, nienawiść była, nie? No i ostatnia moja wizyta tu była w grudniu w zeszłym roku. No to tak, na pasterkę nie poszliśmy, tylko na jakiś tam krąg biblijny, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze, do tych wszystkich swoich tam znajomych o, o, obleciał. Ja już tam też yy, skłócony z nim, no ale w duchu po prostu modliłem się, żeby się nawrócił, nie? Ale przyjechałem do domu i on mnie tam cały czas atakował, a to coś tam mi wysyłał, a to jakieś psalmy, a to to, a to tamto. Ja Biblię czy... mój dzień się zaczynał, otwierałem Biblię i czytałem. Przeczytałem w sumie trzy razy Biblię od dechy do dechy. A praktycznie biorąc teraz dopiero za czwartym razem zaczynam czytać ją jakoś tak myśląc, zastanawiałem się nad tym wszystkim. nie? No i teraz po tym ostatnim spotkaniu, jak byłem z nim w grudniu, no tam była taka fajna młodzież, takie to wszystko było na luzie, uśmiechnięte, zadowolone. Tam dopiero doznałem takiego jakiegoś... Yy, nie wiem, to był też kościół, który, który on wybrał przez przytadek. On nigdy tam nie był, nie? Myśmy wyszli z kościoła katolickiego, mm. poszli tam zjeść jeszcze. No a teraz pójdziemy gdzieś tam, byliśmy w, w trzeciej strefie, chyba w Londynie, i on tam coś tam tylko przegląda. A chodź, zajrzymy tutaj, bo tutaj coś ma być, nie? No i wchodzimy, dosłownie tam było sześć osób, nie? <ślesz> Wszyscy Polacy, wszyscy śpiewają, tutaj kurde, no taka, taka miła, serdeczna atmosfera się wytworzyła, że coś mną no, tak jakoś, przyjechałem do domu i zacząłem myśleć, zacząłem czytać to Pismo Święte, e, zacząłem oglądać jakieś tam filmy, które On mi tam, tam zaczął podsyłać, Jezus nigdy nie umarł, jakiś tam jeszcze film, coś tam jeszcze jakieś tam inne rzeczy. No i tak zacząłem myśleć, myśleć, myśleć. No i, i to trwało tak od grudnia można powiedzieć do stycznia. Na no, przełomie stycznia, lutego przestałem po prostu, od, w zasadzie od zeszłego roku, od grudnia, przestałem chodzić do kościoła, no bo tak, do spowiedzi, do komunii, tu nie można, to nie można, to tak, to tak jesteś taki między motem a powadłem, nie? Boga, niby kochasz, ale nie masz pełnego dostępu do niego w tym momencie, nie? Bo jesteś no, już z jakimiś tam grzechami na sumieniu. No i, i jak to tak. Potem tam jakieś te rady, to mieli oni. No i ja zacząłem tego radia słuchać. A jeszcze e, cały czas moje takie praktyki były dziwne z wiekiem okoliczności. Jak przeszedłem na emeryturę. Tak też cały czas się modliłem, ale w związku z tym, że miałem o różnych godzinach tą pracę, nie, to i modlitwy w domu też były o różnych godzinach. Nie. Od momentu, kiedy przyszedłem na emeryturę, wszystko się ustabilizowało i dziwnym zbiegiem okoliczności systematycznie w dzień w dzień budziłem się o trzeciej. I o trzeciej zaczynałem wtedy swoje modlitwy. Pierwsze był żaniec i najciekawsze było to, to takie, dla mnie to było, on mi zwrócił uwagę, dla mnie to było śmieszne, nie? Wręcz niepoważne. W komputerze wszystkie kamerki na żywo ze wszystkich sanktuariów świata. Hmm. Czyli Lourdes, Fatima, no jakie tylko są. Zaczynałem zaciąłem syk, Batykan. <gry> tam yy, ojcze nazdy, trzy zdrowaści, wierzę w Boga, cyk, lurd. Trzy, trzy jakieś tam sanktuaria na tle jednej dziesiątki różańca, nie? Wpadłem w taką rutynę, tylko, że jak to odmawiałem, no z pełnym namaszczeniem, z tą taką, no mówię, potem różaniec się kończył, dałem Pismo Święte. Cały jeden rozdział czytałem Pisma święte, Potem pismo, jak przeczytałem, Biblii No dobra, na dzień dzisiejszy to tam w kościele, nie? No i oczywiście rozważanie. No potem jak skończyłem, to jakieś tam swoje pierdolki, a to maila, a to a to, a to to. Łącznie ta cała modlitwa dzienna trwała, moje no, od trzeciej do piątej. Dwie godziny. Dwie godziny modlitwy. Po powrocie od niego zaczęło to wszystko się tak trochę zmieniać. No i zwłaszcza po tym ostatnim przyjeździe, tak teraz no ile to chyba tydzień temu, po obejrzeniu tego filmu Jezus nie umarł. Nie umarł. No Bóg i on nie mi to... Tam... Tak? Bóg, Bóg, Bóg nie umarł, tak. Po obejrzeniu tego filmu. No i między innymi, kurde, zapomniałem, to mam w domu, w, w tym zaznaczonym, podrzucił mi tam kogoś, Janek, Janek, on też był właśnie w seminarium, nie? Zrezygnował. A, tak, tak. Jest Janek, taki młody, taki Janek, blok, ty, blok, ty. Ty Nie Kulesza? Mhm, no tam, nie? No i słuchałem wszystko i w pewnym momencie po obejrzeniu tam jego jednego filmiku, drugiego filmiku, coś tam zaczęło już na dobre po prostu. Wszystkie te moje modlitwy, wszystko poszło na bok któregoś dnia. Wstałem, otworzyłem Pismo Święte i tak próbowałem czytać, ale na chybił trafił prosząc, prosząc, żeby Bóg Święty zesłał mi, co mam robić dalej, co mam robić, nie? No i tak czasem coś tam, coś tam pasowało mi, czasem coś mi nie pasowało, ale dalej było to wszystko takie jeszcze dali Matias I jak mój syn zauważył, że tam u mnie się coś tam się zmienia, to zaczął mnie tak atakować, że już momentami, momentami byłem zły po prostu, mówił, a przeczytaj to, a psa on taki, a to, a tamto, no widzę, że jesteś załamany, nie? No ma coś takiego w sobie, że faktycznie, jak dzwoni do mnie, a ja jestem w jakiejś takiej depresji, on to wyczuwa, nie? Po prostu. A ja wtedy próbuję temu zaprzeczyć, no i następuje awantura, nie? W końcu Łzypst, w końcu się przepraszamy, nie? No i w końcu. No dobra, dobra, dobra. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Ja tylko na tych kartkach pisałem i nawet jednych dziesiątej z tego co on tam podał, no nie byłem w stanie, bo to tamto wam, tam, to, tam, to, tam, to, tam to, nie. Ale ostatni właśnie tydzień był taki, że byłem tak. Yy, yy, yy, może nie, no, no widocznie tak to miało być. Przez tego natręstwo. Że już miałem taki, taki ten łeb zryty, że już nie widziałem w zasadzie, mówię wiesz co, no ja jestem zmęczony, daj mi spokój. Ja chcę się po prostu wyciszyć i zobaczę, co mi da noc. A noc ci może nic nie dać i co wtedy? No przeczytaj ten sam, obejrzyj ten film, widzę, włącz, dałem ci mój piosenek, włącz, raduj się z Panem. No dobra, dobra, dobra. No dobra, tatko, ale widzę, że ta, ja Cię tak nie mogę zostawić. No i to takie było. I potem, no dobra, już włączam, nie? No dobra, poszedł do pracy, coś tam włączyłem, posłuchałem. I jedna piosenka, druga piosenka. Potem znowu wyłączyłem i znowu poszłem spać. Znów nic się tam nie prześniło, Ale trzy ostatnie dni, bo tak cały czas mnie tam molestował i molestował, wyglądały tak. Że yy, piosenka Jezus jest Panem, przyszedłem w tę piosenkę i tam akurat była taka karaoke. Nie pamiętam już, yy, też mam to tam wrzucone, nie? No i, i jednego, jednego z dni to był chyba dzisiaj, mam, bo to się od piątku tak zaczęło, nie? W, w czwartek, w czwartek się przebudziłem, to zacząłem dzień od tych piosenek, nie? No i od razu taki radosny się stałem, jakoś inaczej do życia, nie? Już różańca nie odmówiłem, nie tego, dzień jakoś tam minął, nie? Z piosenką, z filmami zacząłem szukać tam jednego, drugiego, trzeciego. No i w pewnym momencie natrafiłem właśnie tamtego Janka, też oglądałem. No Janek, i... Janek Kubiak. Kubiak, tak. I w jednym z tamtych tych filmów, on wymawia nazwisko... Zieliński już coś nie pamiętam imienia? Marcin. Yy, Marcin. Gdzie ja jego już z dwa lata temu, jak on wystąpił, nie? Mhm. Yy, cały czas miałem go tam z nim tego, ale później jakoś odszedł na bok, nie. Ja mówię, no to coś tam chyba musi być, nie? Ale. A i jeszcze najśmieszniejsze było to, bo y, tam gdzie on, gdzie żeśmy poszli, do tego kościoła, to tam.. Yy, Chyba trzech czy czterech jest, co po prostu wystąpiło w seminarium, nie? I następna nasza rozmowa, już jeździ, jak przyjechałem, ja rano się budzę, on już dzwoni, a ja mówię, wiesz co, ja mam takie pytanie do ciebie, bo, czy nie zastanawiałeś się? No dobra, no zobacz, sami klerysy, co wystąpili, nie? Jego to tak ubodło, że się ściekł po prostu, uniósł się, nie? I znów zaczęła się awantura, no to tak wszystko jest w takim proszku, nie, ale później jakoś tam ja uległem, dobra, przeprosiłem go, no i znów te relacje takie dalej, nie, ale wracając do tych trzech, czterech ostatnich dni od piątku, w piątek też tak rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy, mówi, że musisz mieć jakąś grupę, musisz należeć do jakiejś społeczności, ja mówię, Bóg wszystkich wysłuchuje. Ja mam Boga tu w domu, ja tu się modlę z Nim, ja tu się modlę do Niego. Nie, Ty się nie modlisz, Ty próbujesz z Nim gadać. No i dobra. Też mnie tak molestował, ale już w piątek już byłem tak padnięty, że no już nie miałem siły, nie? I mówię, wiesz co, ja chcę się naprawdę wyłączyć. Chcę po prostu wyciszyć się, chcę zdać się na Ducha Świętego, Wiesz mi, wyłączam telewizor, nie, be, nie będę nic robił w domu. Idę, idę po prostu spać. Bo już jestem padnięty, nie? No dobra, tatko, dobra. Rozłączył się. Faktycznie nic nie włączyłem. Położyłem się spać. I nie próbowałem się modlić po swojemu, tylko mówię Duchu Święty. Tak po swojemu tam zacząłem czaszkować. Wyczyść ten mój mózg. Daj mi poznać tą prawdę, gdzie jest, nie? I zasnąłem. I budzę się. Patrzę. Drzwi od, od kuchni. A jeszcze, jeszcze w ten piątek, w ten piątek, nie? Z czwartku na piątek, co z nim gadałem. Po tej rozmowie wstałem i tak jakoś przed tym wyciszeniem. Nie wiem, nie za Tam mówił mi o obrazach, o tym, o tamtym cały czas po rozłączeniu się, wyłączeniu telewizora, komputera, zgaszeniu światła, nastała taka cisza, takie spokojne, puste morze. Żadnych myśli, nic. Ja nagle wstaję z łóżka, gdzie ja nigdy tego bym nie zrobił, bo tak jak mówię, całe życie awantury i kłótnie kończyły się, jak tylko żeśmy weszli na temat Kościoła, nie? Ja wstaję, a już miałem i spać, nie? Zdejmuję wszystkie obrazy. Zdejmuję dwa krzyżyki, Zostawiam tylko dwa obrazki w kuchni, które dostałem od Niego. To jest ostatnia wieczerza, yy, taka z gipsu i Chrystusa twarz w koronie. Nie? Mówię, to od Niego to zostawię. Nie? I krzyż. To zostawiłem w kuchni. Zdjąłem to. Schowałem to do, do reklamówki. Podniosłem rogówkę do rogówki. Ale... Różaniec jeszcze... Aha, jeszcze miałem taki zwyczaj, że zawsze jak Różaniec leżał na Piśmie Świętym, nie? Różaniec został, nie? No i teraz tak, zasnąłem i taka cisza. Cisza, mi spokój i te, Nie wiem, która była godzina, bo mówię, spałem tak, jakby mnie nie było. Gdzie zawsze spałem, o trzeci się budziłem, ja spałem tego dnia 8 godzin. Dopiero o ósmej się obudziłem. Ale... Obudziłem się i cały czas mam przed oczami taki obraz. Otwarte drzwi do mieszkania mojego. Stoi coś, co ma wejść do mojej kuchni. Dwa małe ludziki, takie z Minecrafta. Jeden biały, drugi czarny. No masakra, klocki takie dwa, nie? Jeden biały, drugi czarny. I mówi, zobacz, czarne daje rękę białemu. Są równi. Są na równi. Więc przebudziłem się. Dzwonię do niego. Mówię, że miałem taki obraz, nie? Że miałem taką, takie coś, nie? No, mam to swojemu coś tam zacząłem dawać. Jeszcze tak to dokładnie nie było wszystko z tego, nie? Mówi, no to te, te obrazki, to wszystko, to weź gdzieś tam na pociąg. ja akurat na kolei pracowałem całe życie 35 lat. Jako kierownik pociągu, to tam przejazd mandarmowy, nie? Mówi, to gdzieś tam zostawisz, już, nie? No i dobra, wstałem rano. To mówię, to był czwartek, a to już był piątek, nie? Wstałem piątek rano. Teraz, w tym nie? I pierwsze co, piątek, ani modlitwa mi nie idzie, ani nic. Dalej cisza. Tylko pamiętam te otwarte drzwi i, ty, i te dwa lutki, nie? I znów, bezwarunkowy jakiś ruch podnoszę ten yy, rogówkę, wyjmuję tą reklamówkę i słyszę nie zanoś tego nigdzie, bo następni się będą z tym męczyć. Mm. Chodzę do kuchni, ja się sam, sam teraz, teraz z tego śmieję, nie? Otwieram ostatnią szufladę, wyjmuję tłuczek do mięsa, wyjmuję każdy obrazek, pyk, pyk, pyk, Cyk, cyk, cyk, cyk, do reklamówki. Wszystko do reklamówek. Łącznie z tymi dwoma jego i krzyżem, nie? I teraz siadam, a co z dogmatem maryjnym? I już ręce opadają, łzy w oczach, także na ten różaniec, ale odpałam komputer nie? Baram komputer i akurat nie wiem, no, no, bo tam tego Janka mała, że wstecz tego Janka akurat słuchałem nie? następny jego filmik na temat Maryi półtorej godziny. Po tym filmie różaniec wylądował w szufladzie. Jeszcze do końca nie mam rozwiązanego problemu różańca, ale wylądował, już się pozbyłem tego, nie? W sobotę, w sobotę, dzień zaczyna się tak, że się budzę i mam doła. I mam doła do niczego. Ten dzwoni do mnie o siódmej. No, tak przeczuwałem, że masz doła, nie? I znów mi nawijam. Mówię, przeczytałeś cały taki i już znowu mi nadaje jakiś tam znów stosnego. tego. Już mi się kartki tego wszystkiego zapisane, nic z tego nie skorzystałem, Ja mówię, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. No to już Duch Święty zaczyna w Tobie działać. No i znowu coś tam jeszcze. Pogadali mi, pogadali. Dobra, poszedł do pracy. Zrobiłem tą kawę, ale dalej nic nie idzie, nie? Dalej siedzę smutny, załamany. Różaniec w szufladzie, obrazów nie ma, niczego nie ma, czysto, pusto, nie? I teraz szantaż chyba, nie wiem, dla mnie to było bardzo dziwne do, do, do odczytania, ale po tym, co zrobiłem w trakcie, on to wyłapał, nie? Że to było szatana, nie? Mój, mój syn jak dzwonił, nie? Jak mu potem to relacjonowano. I nagle słyszę, nie dołóż się, zostaw to wszystko, chodź, pójdziemy na spacer. Pokażę Ci, moi, moi, zobaczysz moimi oczami ten świat. Szedłem, yy, no ze Słupska, nikt nie jest to, nie wiem, no, gdzieś yy, ze Słupska do Kobelnicy jest 2 km. Była spuszczona w milczeniu, szukałem jakiegoś, jakiegoś śladu, jakiegoś znaku, nie? Dziewięć miesięcy, jak nie palę papierosów, nie? Ale szedłem zestresowany, Głowa mi już tak pulsowała, tak to wszystko, że tego nie. I nagle przechodzę koło żabki i słyszę głos Idź kup sobie papierosy, zapalisz jednego, odstresujesz się. Mm. Ja też mm -hmm. tak słyszałam po Poszedłem do tej biedronki. Mm -hmm. Do tej biedronki. żabki. Do tej żabki. Kupiłem papierosy, zapaliłem jednego papierosa, zapaliłem drugiego papierosa, zakręciłem się we łbie mm -hmm. i wracam. I teraz słyszę znowu głos. I coś tam niewełbie mówi, pomódl się do mnie. Powiedz prosto modlitwę, ojcze nasz, ale po każdym słowie zatrzymaj się na 30 sekund. I pomyśl o tym, co powiedziałeś. Grał z kapustą, nie wiadomo o co tu chodzi. Zaczynał odmawiać tą modlitwę. Doszedłem do bądź wola twoja, zatrzymaj się. A było tak, że szedłem w kierunku Kobylnicy, potem skręciłem na jakieś osiedle, na którym jeszcze nigdy nawet tu nie byłem. Podnieś głowę, podnoszę głowę, po drugiej stronie widzę stoi figurka Matki Boskiej i krzyż. I ten głos mówi do mnie, tak jakoś dziwnie mówi, co widzisz? No Matkę Bożą, widzę, widzę jej krzyż, nie? No, to wyryj sobie krzyż w sercu. Dobra, proszę dalej. Dalej, taki smutny, załamany. Przychodzę do domu. Zimno, głodno, chłodno, cztery ściany. Nikogo nie ma, co tu robić, nie? Ale nic, odpaliłem komputer. Chciałem przewracać te trzy kartki zapisane z stosem tego wszystkiego, nie? <gry> Znalazłem jakiś tam film, ale to był. Kurde, zapomniał. O Jezus. No już mniejsza o to o jakimś tam baptyście, jemu ojciec umarł, coś tam, coś tam. No taki dość, dość poważny film, nie? No i po tym filmie jakąś tam piosenkę puściłem. A że to było z YouTube'a, no to było już tam wiązanka różnych piosenek, nie? No i te pieśni religijne, tam takie Jezus, Jezus przetarł moje oczy, czy coś takiego, nie? Tam jedna po drugiej, jedna po drugiej. No i zaczął, już uśmiech mi wrócił, nie? No i ten znowu przedzwonił, nie? była sobota, nie? I potem mówi, że no musisz, musisz mieć jakąś grupę, nie? Musisz mieć jakąś grupę. Wczoraj jeszcze ze mną gadał, nie? Na niedzielę, no i... mówię, no dobra, już zgodziłem się, ale z drugiej strony, no, yy, powiem szczerze, byłem zły na niego, tylko nie miałem odwagi mu tego w oczy powiedzieć, że mi po prostu narzuca wszystko, nie? Chciałem po prostu sam. Usiadłem do komputera, nawet tam zacząłem szukać. No w Słupsku jest, są tak, zielonoświątkowcy, są baptyści i ewangelicko- Augsburgscy jacyś tam, nie? No już byłem zdecydowany sam pójść do zielonoświątkowców, nie? No a że on przyzwonił, no do mu powiedziałem, jaki co, nie? No on mówi... Dobra, to poczekaj, to, to ja, ja przedzwonię do, do tych moich, oni tam mają wszędzie kontakty, to ci, to ci powiedzą gdzie co i jak, nie? Będzie dla Ciebie najlepiej, nie? E, ty będzie mówił tam, że Ty nie masz problemu, bo możesz jechać czy do Gdańska, czy do Gdyni Ciebie to nie kosztuje, nie? No i tu mnie umówił na niedzielę, nie? A że ten piątek, czwartek, piątek i sobota już mi od rana też dały popalić, to mówię, a jadę w sobotę. I, i, I on jeszcze, jak ze mną rozmawia, mówi, dobra, to ja tam przydwoję. Ja mówię, nic tam nie gada, ja tam chcę po prostu tak, znienacka, kurde, znowu mi narzuca, no. Ja chcę po prostu, i wiecie co, Nie ja wiem, powiem tak szczerze, eee, mówię, nie wiem, gdzie to jest, no niby 5 minut drogi, ale na wszelki wypadek, żebym się nie spóźnił, a to, a tamto, a mam czas, a ładna pogoda będzie. Ja przyjechałem, już, tu, już tutaj byłem o 3, nie? I tak zrobiłem sobie tu spacerek taki niepewny, popatrzyłem, światło się tam paliło. Ale mówię, dobra, no i połaziłem po mieście. I tak rozmyślam, rozmyślam. 1900 myśli. Znowu mi się te dwa klocki zaczynają przypominać. I obzdurałem sobie, czy może. A ciekawe, ciekawe, co by było, czy istnieje taki w ogóle dogmat. Jakby na przykład zło? przejrzało na oczy i chciało się, jakby szatan chciał się pojednać z Bogiem. I już zaczęło mnie się wszystko tego, wełbie tam, nie tego, nie? I przyszedł i tamte papierosy, co kupiłem, spaliłem, to przyjechałem bez fajek. I zacząłem tak chodzić. Potem znowu, a matka też tam jest przy Panu Jezusie, już nie było Maryja, tylko matka. I patrzy, coś ty jej zrobił, nie? I takie różne, co pięć minut jakieś coś, coś tam wczesny łeb przechodziło, nie? W końcu się wkurzyłem. Mówię, dobra, idę coś zjeść, bo od rana nic nie jadłem. Piłem tylko herbatę. poszłam zaliczyłem obiad. No i oczywiście musiała wdepnąć do żabki i kupić fajki. Przyszedłem, była godzina 17. Stanąłem sobie tam pod tymi żarówkami, nie? To zaraz tu dalej, nie? Spaliłem chyba trzy papierosy i to chodzę w tej wefta, w tej wefta. Coś, coś nie pozwalało mi wejść, nie? Mhm. Polazłem na drugą stronę, uspokoiłem się i w pewnym momencie mówię: dobra, W mnie boga niech się dzieje, to sobie idę, zobaczę. No i przyszedłem, mhm, Dzięki Bogu. Nie, mówię, to cię śmieję z tego, ale mówię, czwartek, piątek, sobota, dzisiaj te trzy dni to były smutek, płacz i groch z nie? No. I z tym różańcem, dalej mam dylemat, nie wiem, chyba go na pociągu gdzieś zostawię. Znaczy dylemat, w jakim sensie, co z nim zrobić? Co z no. To co z tymi obrazami? No. Jak no to się obrazy poszły mi tak łatwo, ale no... Co, to kawałek tam drewnek, tak, nie kawałek kawałek drewna, jakiego, odmały wrzucić do śmietnika, nie? Ciężkie no, ja teraz <susur> tego. Ja miałam taki sam problem hmm? po moim A. nawróceniu. Mm -hmm. Tak, taki miałam słewek, słewek, akurat do mnie przyjechał, ja się Bałam wszystkiego zniszczyć. Jaki to był strach. Mm -hmm. no, no. Ja się już nawróciłam, a wyrzucić mm -hmm. pościągałam. Też były takie myśli, co, co ty wyprawiasz, co ty robisz. Mm -hmm. Takie, takie różne. Nie mogłam no, no, no, tego no. zrobić. I dlatego poprosiłam siostrę i brata, mm -hmm. których poznałam, pomóżcie mi to, zrobić ten porządek, Aha. bo ja nie umiem. Nie umiem... I, jak, i oni to wszystko mhm. poniszczyli, po, porąbali, poniszczyli, no, no, no. bo gdzieś położyć to nie jest metoda. Nie jest, no, bo no, no, no. ktoś to znajdzie no, no. i to trzeba po no, prostu mówię, zniszczyć, jest... ale był taki lęk. Aha. Niesamowity lęk. Mhm. Także rozumiem, co mówisz. Nie? Mhm. Diabeł tak straszył. Coś, no. coś to... No, no ale... mówię, tu kurde z obrazami no, nie miałem... Z obrazami to się stało... No nie, nie z mojej chyba woli, bo ja nawet ja potem usiadłem, pustą dołu. Wiesz, co ja zrobiłem? A dobrze chyba zrobiłem, nie? <śmiech> <A> za chwilę <śmiech> Czyli to, co zrobiłem, nie, nie robiłem jakby... To, jak, no nie jestem za ni Z pełną świadomością nie robiłem tego, nie? Tą ludzką, nie? Moją, kiedyś. To znikło, nie? A ten różaniec jednak już powstało takie zahamowanie to rzeczy, nie? chyba do końca, nie? To no, no. są takie nasze religijne mm. przyzwyczajenia, obawy. Tak, tak. Wiadomo, to do tej pory było dla ciebie przez lata jakieś sakrum, mm, mm, mm, tak, Więc tak. wiadomo, że teraz jest jakiś taki, tak mm. się no. ja, ja się bałam, po prostu mm. ja miałam taki strach, że. Mm -hmm że mi się coś stanie, że, że normalny, zwykły strach. No, związanie. No, tak, związanie. Z tego rodzaju, no. takie religijne ja związane. Poprosiłam o tak. pomoc, nie? Masz przy sobie ten różaniec? Nie. To, zostało... to szkoda. <śmulatory> to szkoda, że nie wziąłeś. Przyjdź go tutaj, one już zapraciły. Tak, no, Weźmy tak, spokój. Został w szufladzie? Nie, no, nie, na pewno zniknie. Nie że teraz już inaczej patrzę A się że niego wszystko. nie będziemy no, no, jestem w tej chwili Wam wdzięczny i szczęśliwy, bo przede wszystkim nie. Zastanawiałem się, nawet tak czasami jak z, z synem gadam, to nasywałem, na, nachodziły mi myśli, nie? Mówię, daj ty mi, nie mówiłem mu tego, nie, ale daj ty mi święty spokój. Ja mam 63 lata, co mi już do, do życia potrzeba, nie? A Bóg jest wszędzie, to i tak. Nie w nie? No i tak, no to w telegraficznym skrócie, będę już tam rozbijał tego wszystkiego, nie? No. I tak to jest, dobrze. Czyli jest. powiedz, jak w ogóle no. dzisiaj, jak jesteś, w jakim miejscu. Jak, jak siebie widzisz, czy rzeczywiście oddałeś swoje życie Panu Jezusowi pod Jego władzę, posłuszeństwo? Tak. Czy taką dedykację wyraźnie wyraziłeś oddając Mu wszystko w swoim życiu? Tak, tak. W tej chwili jestem zdecydowany. No i mówię, główna moja myśl jest w tej chwili taka, że bardziej jestem nastawiony na Jezusa, na Ducha Świętego. Nie? No, odrzuciłem wszystko to, co do tej pory praktykowanie Chociaż no mówię, jako, jako katolik 63-letni, ciężko jest czasem pewne rzeczy. Tak, pewnie, że tak. Dam konkretny taki przykład, gdzie, gdzie się śmieje nie? Ale jak, bo tam z synem mamy tym, naj, naj, tym średnim, nie? Mamy szczere relacje. Jego, jego nie potrafię okłamać, nie? I co mu tam relacjonuje, to on twierdzi, no widzisz, no Duch Święty już działa, no śpieszna sytuacja, idę do, idę do sklepu, robię zakupy, no ja tam śpiewam sobie jakąś piosenkę, która z tam lat tam znam, nie? wychwalam tego Jezusa, ale to jest taka piosenka, znana, na pewno ją tam znacie, że tam się wymienia na przykład Jezusa, bo i po Jezusie potem wszystkich tam po kolei, nie? Wielbię Cię, chwalę Cię, kocham Cię i tak dalej, nie? No i śpiewam, wielbię tego Jezusa i w pewnym momencie z Jezusa przechodzę na Maryję i nagle zatrzymuję się przed Biedronką automatycznie no bo to nie jest takie proste. I Zwyczajne. coś mi przypomina, nie? Tak. Łezka w oku. Cofam zwrotkę. Zaczynam śpiewać zwrotkę z Jezusem, nie? Takie drobiazgi, nie? Mhm. Które dają czasami po sobie? Przypominają coś tam, nie? Jak człowiek coś źle robi, nie? No. Ale mówię pierwszy raz w życiu miałem właśnie wtedy ten taki sen, co te dwa ludki były, że zas, położyłem się spać, prosząc Ducha Świętego. W ciszy, spokoju spałem prawie 10 godzin. Gdzie zawsze spałem cztery, o trzecie systematycznie się budziłem, nie? I swoje modły zacząłem. A tu nagle noc przespana, błoga, cisza, spokój. Jak ma kim zasiął. Bez jakichś dodatkowych myśli, gdzie nieraz, człowiek jak się płak, no to albo rżaniec odmawiał, albo jakąś tam koronkę, a, a, albo modlitwę jakąś, nie? Albo włączył radio marynarz, wygrało, nie? No bo taki no pobożny, cały, całe życie byłem taki pobożny, nie? Tylko nie, nie w tym kierunku, co trzeba. Zobacz, dzisiaj jesteś tutaj i Pan Bóg cię przeprowadził. cieszę się, jestem pobożny. I żebyś to. Dobrą decyzję podjął. Niech Duch Święty będzie z nami. A, przepraszam, a skąd, ja. skąd wiedziałeś o tym zbożu? że chciałeś dosłupcać? Syn, syn. A, syn, syl, tam przez swoich tam oni oddzwonili, no, znaleźli coś tam, nie? I... I ten zbór. Tak, no. no. no Gdzie byłem wściekły na niego wtedy, jak nie wiem, bo mówię, no wszystko mi narzuca, nie? Psalm za psalmem, filmy jakieś, wszystko od razu chce ze mnie zrobić, kurde, nie wiem co. No, jak Ale jest pozna dobrze. Pana Jezusa, no to nie. wierzę, że nie ma nic mhm. cenniejszego. Jest w Jezusie życie ja. wszystko. Chciałoby się najbliższym. A Najśmieszniejsze to jest to, że tak, e, mam trzech synów, ze wszystkimi byłem skłócony, tylko z tym jednym utrzymywałem kontakty. Mhm. Tamten najstarszy już, bo zaczęło się od tego, że pierwszy raz jak pojechałem, to pojechałem do mojego najstarszego syna. nie? Patrzę, nie ma nic przez przypadek, jak się wykąpałem, patrzę, krzyżyk leży pod tym pod łóżkiem, nie? I wyjąłem ten krzyżyk i powiesiłem ten krzyżyk u niego w sypialni, nie? I obok obrazek jest u fantoby, nie? Mówię, chociaż to nie wisi, nie? Bez wożników. Średni to samo. Się nawrócił już dawno, Nie? No i teraz tak, teraz oni są zadowoleni, cokolwiek się dzieje, to ja, ja z tamtymi nie mam jeszcze kontaktu, nie, bo tam też na amen się z nimi pożałem, to ten średni już dzwoni do, do tego najmłodszego, już mu wszystko relac relacjonuje, co się ze starym dzieje, nie, do tego najstarszego też, nie. No. A teraz... Ale widzisz, że oni są nawróceni? Wszyscy trzej? Tak, tak. Każdy tam na swój. Oni też między sobą mają tam jakieś... No, ale jak to mówię, nie? No, jednak w, w duchu, w duchu Pisma Świętego, nie? Ciekawe. No. No, i tak to jest. Rozgadałem się. Ale tuż ci Twoi synowie już nie są katolikami. Nie rozumiesz tego nawrócenia. Już są... Chcesz się w tak, Ewangelii wierze. Tak, tak, tak, tak. Biblini. Oni Biblijni. są wszyscy w Polsce, czy nie? Nie, nie, wanki. W wszyscy wanki. Wszyscy wanki. Okay. Biblini, ja na nich mówię. Ale są w jednym mieście, czy w różnych miejscach? Nie Nie, nie, nie, nie. Jeden jest w tym Birmingham, drugi jest Jezus, Bristol, trzeci. London. Nie, właśnie, mieszkał w Londynie, a teraz się wyprowadził do Birmingham. Bristol i. Manchester, nie, nie, nie. Bedford. Kurde. Oj, widać pociąg. <laughs> to, to jest też Londyn. Croydon. O. A, Croydon. Croydon. No, A nie Lond jest Londyn, Croydon. Polska, w Croydon. Właśnie. No, no, Londyn, Croydon. Mhm. Mhm. To jest też jeszcze Londyn, ale już jak. któraś tam. To jest no, no, no. No dobrze. no. Może coś przeczytamy, porozważamy za słowa, no, potem no jeszcze to tylko nie I, w porcie, jeszcze. i mhm. tak sobie słuchając no. ciebie, tej twojej ciekawej historii mhm. i słysząc o tych różnych myślach, które mhm. chodzą ci po głowie czasami w tym kliku i dla kontrastu te, te, mhm. ten, ten spokój, ten, ten ser. No, no tak pomyślałem, że jest taki werset, który mówi, że wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże, no. tak? Przez Słowo Chrystusa. No, no. I tak, bym zachęcał Ciebie, mm -hmm. żebyś... Jeszcze jednego syna zyskałem. <laughs> Ale ten mówi, zachęcałbym Ciebie, a tu masz, przeczytaj. <laughs> Różnica. Zachęcam no. Ciebie, żebyś Właśnie czytał Boże Słowo. Mm -hmm. Najlepiej na początek Nowy Testament. Mm -hmm. Pewnie mówisz, Biblię przeczytałeś trzy razy, ale jak czasami, y, że tak powiem, z nowym umysłem pewne rzeczy tak, widzimy. Tak. Jak Za wieś, każdym razem widzimy. co inne się. Y, także do tego przede wszystkim bym cię zachęcał. Mm -hmm i no wiadomo, są różni tam kaznodzieje w internecie, no tak, tak. ale jak tego za dużo jest, to też można też mm -hmm. można i zrobić no, Dlatego taki... on mnie zawsze wkurza, bo za dużo tego wszystkiego na mój stary łeb. Tak, na pewno Słowo Boże to na tym etapie jest mm -hmm. najważniejsze, żeby jak najwięcej karmić się mm -hmm. ale Słowem Boga. Jestem święcie przekonany, a takim dowodem był właśnie, o, o tym też nie powiedziałem, tylko nie jestem pewien, czy dobrze zapamiętałem, bo mam w domu to zaznaczone. Obudziłem się i tak nie modląc się, nic, wziąłem to Pismo Święte, zamknąłem je, pocałowałem i tak mówię, Duchu Święty, powiedz coś do mnie. nie. I otworzyłem i zacząłem się śmiać bo ten mi tych psalmów tam masę nadawał, otworzył mi się psalm. Yy, nie wiem, czy dobrze mówię, zapamiętałem. Yy, I to było tak, otworzyłem i palec gdzieś tam trzymałem. nie? I otworzył mi się bodajże, chyba to był 26 psalm i jedenasty, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie w tym psalmie nie jestem w stanie w tej chwili powtórzyć, ale chodzi o to, że że powinienem, powinienem być w jakimś zborze, czy, czy co, Znaćcie ten 26 i 11, ostatnia, coś takiego, jeśli dobrze. 11, 26. No. Błogosław będę Pana zgromadzenia, zgromadzeniu, tak? nowa moja stoi na stronie będę Pana w zgromadzeniu. Tak. zgromadzeniu. o. I to widziałem w kamerki, oni wszyscy yy, w, w swoich pismach mają o tym no, pokolorowane. tak, pokolorowane, a ja to pierwszy, pierwszy mój wpis, właśnie długopisem zaznaczyłem to sobie i dzisiaj żąda to wpisanie, mówię, trzeba jechać. 26 psalm 11. 12. Zależy, jak należy. to tłumaczy. Mhm. No ja akurat Pisma Świętego nie wziąłem, bo ja mam takie duże Pismo Świętego Pawła, nie? Niebieskie. No i i dzisiaj nie było żadnych modów, zamknąłem to. Poszłem się wykąpać, ogoliłem się i już byłem nastawiony, żeby jechać po prostu. No i dobrze. Budał ci chcę i wykonanie. A w rodzinie mam kuzyna, który jest też księdzem, nie? Żeśmy się kolegowali kiedyś tam w młodzień latach, nie? Tylko że on w tej chwili jest w kamerunie na misjach, nie? No. to przeczytajmy jeden rozdział, żebyśmy też wszyscy tutaj mhm. zatrzymali się i rozważyli. Z dziejów apostolskich. Dzieje apostołów. <grym> Trzynasty rozdział. Dzieje apostołów. Stajcie mu dzieje. No no no dzieje apostolskie. No, Muszę tak? Okulary sobie zrobić Pozostań. Bo to już no. za Ja też mam za słabe. Ale jeszcze będę no. coś nie. widział. To dzieje, to dzieje apostolskie To nowy testament. Rzymian. To jest są dzieje, Który rozdział. Trzynasty. Trzynasty. Który? jest? Dwudziesty drugi. Dobry, 19 17 do jeszcze nie bez okularów to są 14 14 i tam, gdzie 3 jest 13 jest 13 a dasz przeczytać mam co zmienić nie tak jak tak jak W tym żółty widzę wszyscy okularnicy Tamtym mam większe litery nie ale widzisz co Czytam, a no, byli z zboże, który tam był, pewni prorocy i nauczyciele, Barnaba i Simeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manachem, który był wychowany z Herodem, Tetrarchą i Saul. A gdy oni pełnili służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem wtedy pościli i modlili się, włożyli na nich ręce i ich odprawili. Oni byli wysłani przez Ducha Świętego, przyszli do Seleucji i stamtąd odpłynęli do Cypru i gdy przybyli do Salaminy i zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, a mieli z sobą i Jana do usługi. A gdy przeszli wyspę aż do Pafos, znaleźli pewnego czarownika, fałszywego proroka Żyda, po imieniu Bar Jezus, który był przy proponsulu Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten wezwał do siebie Barnabę i Saula, pragnąc słyszeć Słowo Boże. Ale przeciwstawiał się im Elimas, czarownik, albo tak wykłada się jego imię, aby odwrócić proponsula od wiary. A Saul, zwany także Pawłem, napełniony Duchem Świętym, patrząc na niego uważnie rzekł, o pełen wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie przestaniesz odwracać prostych dróg Pana, a oto teraz ręka Pana nad Tobą i będziesz ślepy, nie widząc słońca do pewnego czasu. I natychmiast padły na niego mrok i ciemność, a błąkając się, szukał kogoś, by poprowadził go za rękę. Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką Pana. A gdy odpłynęli z Pafos, i ci, którzy byli z nim, przyszli do Pergę w Pamfilii. A Jan podszedł od nich i wrócił do Jerozolimy. A oni idąc dalej z Pergę, przybyli do Antiochii Pizytyjskiej i gdy weszli do synagogi w dzień sabbatu, usiedli. A po przeczytaniu prawa i proroków, posłali do nich przełożeni synagogi mówiąc Mężowie bracia, jeżeli macie słowo zachęty do ludu, mówcie. A Paweł powstał i skinął ręką, mówiąc: Mężowie izraelscy i Wy, którzy boicie się Boga, posłuchajcie! Bóg ludu tego Izraela wybrał naszych ojców i wywyższył lud, I gdy byli przechodniami w ziemi egipskiej i wyprowadził ich z niej potężnym ramieniem. I przez blisko czterdzieści lat znosił ich na pustyni. I gdy zniszczył siedem narodów w ziemi Kanaan, rozdzielił im ich ziemię przez losowanie. I potem przez blisko 450 lat dawał im sędziu, sędziów aż do proroka Samuela. Wtedy zażądali króla i dał im Bóg przez 40 lat Saula, syna Kisa, męża z pokolenia Beniamina. I gdy go odrzucił, wzbudził im na króla Dawida, o którym też dając świadectwo powiedział, znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według mojego serca, który będzie wypełniać całą moją wolę. Z jego donasienia Bóg według obietnicy wzbudza, wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa, przed którego przyjściem Jan głosił chrzest upamiętania całemu ludowi Izraela. A gdy Jan dopełniał swojego biegu, że za kogo mnie uważacie? Ja nie jestem nim, ale oto idzie za mną ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów u jego stóp, Mężowie bracia, synowie ludu Abrahama, rodu Abrahama i ci, którzy między wami boją się Boga. Do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu, albowiem ci, co mieszkają w Jerozolimie i ich przełożeni nie poznali go i przez osądzenie go wypełnili głosy proroków, które w każdy sabat są czytywane, a nie znajdując w nim żadnego powodu śmierci, żądali od Piłata, aby został zabity, a gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i włożyli do grobowca. Ale Bóg wskrzesił go z martwych. On ukazywał się przez wiele dni tym, co razem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Ci są Jego świadkami przed ludem. I my Wam zwiastujemy dobrą nowinę o tej obietnicy, która stała się ojcą, że Bóg nam ją wypełnił, ich dzieciom, wzbudzając Jezusa, jak też w psalmie drugim napisano Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj Ciebie zrodziłem że go więc wskrzesił z martwych, aby więcej nie wrócił do skażenia. Powiedział tak. Dam wam to, co święcie obiecałem Dawidowi. Rzeczy godne wiary. Dlatego i gdzie i indziej mówi. Nie dasz swojemu świętemu zobaczyć skażenia. Albowiem Dawid za swojego wieku, gdy usłużył woli Bożej, zasnął i został przyłączony do swoich ojców i widział skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził nie widzą skażenia. Niech więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów i we wszystkim, w czym nie mogliście zostać usprawiedliwieni przez prawo młodżeca, przez tego każdy, kto wierzy, zostaje usprawiedliwiony. Dlatego patrzcie, aby nie przyszło na was to, co powiedziano w prorokach. Patrzcie, Wy, którzy okazujecie zgardę. Dziwcie się i zgincie, bo ja czynię za wasze dni dzieło, któremu nie uwierzycie, jeśli ktoś będzie wam opowiadał. A gdy oni wychodzili z synagogi żydowskiej, prosili ich poganie, aby też i w następny sabbat mówili do nich te słowa. A gdy rozeszło się zgromadzenie, poszło wielu Żydów i pobożnych prozelitów za Pawłem i Barnawą, którzy mówiąc do nich, przekonywali ich, aby trwali w łasce Bożej. A w następny sabat niemal całe miasto zgromadziło się, aby słuchać Słowa Bożego, a Żydzi, widząc mnóstwo ludu, napełnieni zostali zazdrością i sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, mówiąc i bluźniąc przeciwko temu. A Paweł i Barnawa, śmiało przemawiając, rzekli, Wam najpierw należało opowiedzieć Słowo Boże, ale ponieważ je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, oto zwracamy się do pogan. Albowiem tak rozkazał nam Pan. Postawiłem Cię jako światłość Pogan, abyś był zbawieniem aż do krańców ziemi. A słysząc to Poganie, radowali się i oddali chwałę Słowu Pana i uwierzyli, ilu ich było przeznaczonych do życia wiecznego. A rozszerzało się Słowo Pana po całej krainie, a Żydzi podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz przedniejszych miasta i wzniecili prześladowanie przeciwko Pawłowi i przeciwko Barnabie, i wygnali ich ze swoich granic. A oni odrząsnęli na nich wodze ze swoich nóg i przyszli do ich A uczniowie byli napełnieni radością i Duchem Świętym. No i ostatnio tutaj rozważaliśmy początek tego rozdziału i dotarliśmy do tego momentu, gdzie Paweł i Barnaba posłani przez Ducha Świętego dotarli na Cypr i tam na Cyprze głosili prokonsulowi, który chętnie słuchał, natomiast właśnie ten Elimas, czyli czarownik próbował odwieść prokonsula od wiary. Czyli tutaj mamy jakieś takie namacalne odzwierciedlenie tego, o czym mówiłeś, że czasami gdzieś w naszych umysłach, w naszych sercach toczy się taka Burza, że z jednej strony słyszymy ten głos Ducha Świętego, który mówi, szukaj Boga, czytaj Boże Słowo, miedź się do Jezusa. A Z drugiej strony te różne inne głosy, czasami właśnie, tak jak w Twoim przypadku, jakieś religijne rzeczy. Dla wielu ludzi to są inne jakieś sprawy, do którymi do tej pory żyli, które dla nich były ważne. Natomiast widzimy, że toczy się walka o ludzkie dusze, toczy się bój I, i, i czytamy o nadziemskich władzach, zwierzchnościach, czytamy o przeciwniku, który nienawidzi Boga, nienawidzi Kościoła, nienawidzi Chrystusa i on wykorzystuje czasami takich ludzi jak tutaj Elimas, czasami w różne, na różne sposoby próbuje ludzi odwieść czytamy, że On zwodzi cały świat czytamy, że zaślepia umysły niewierzących, aby im nie świeciło świadko Ewangelii więc tutaj jest to poważny przeciwnik i tylko w Jezusie Chrystusie możemy doświadczyć zwycięstwa nad Nim i tylko przez wiarę w Jezusa i oddając się Jezusowi możemy doświadczyć wolności od Jego tyranii i od jego kłamstw, i od jego zwodzenia. I tutaj mamy przykład takiej wyraźnej manifestacji mocy Boga, kiedy Paweł w imieniu Jezusa zgromił tego Elimasa i Bóg odebrał mu wzrok. Także prokonsul, widząc to, uwierzył i zdumiewał się nad tą nauką pańską, która z taką mocą się przejawiała. Natomiast Paweł i jego towarzysze zostawili prokonsula, miejmy nadzieję, że wierzę w dalszym poznawaniu Boga, pouczywszy Go o drodze Pańskiej. O tym nie czytamy, więc tylko możemy się domyślać, widząc, jak to wyglądało w innych miejscach. Natomiast oni mieli konkretny plan dalszej, dalszej podróży i misji w tych różnych miejscach w Azji Mniejszej i przybyli do kolejnego miejsca, do Pergę w Pamfilii, i tutaj ten towarzysz młody, Jan, który był, nie pamiętam, czy siostrzeńcem, czy bratankiem, muszę to znaleźć w końcu, <śmiech> Barnaby siostrzeńcem, tak? O, dziękuję. Opuścił ich i odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy. I tutaj no, mamy przykład człowieka, który podjął się jakiejś misji przyłączył do Pawła i Barnaby, którzy ewidentnie przez Ducha Świętego zostali posłani, bo na początku tego rozdziału czytaliśmy, jak to Duch Święty powiedział, żeby odłączyli ich do dzieła, do którego oni są powołani. No oni dołączyli jego do swojego towarzystwa, więc teraz pytanie, czy Duch Święty jego też powołał? Czy on był gotowy? Czy tutaj oni się pomylili? Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie widzimy, że to y, odstępstwo Jana później stało się przyczyną konfliktu między Pawłem i Barnabą w następnych rozdziałach. Widzimy jak Barnaba podobnie, ponownie chce go zabrać w kolejną podróż misyjną, a Paweł odmawia i mówi, że nie, nie wezmą kogoś, kto już wcześniej zawiódł, kto wcześniej odstąpił od nich. Więc y, no, to jest ciekawy, ciekawa historia, jak czasami bracia Chrystusie, służący Panu, mają odmienne podejścia do pewnych rzeczy i tutaj doszło do takiego między nimi sporu, że nie byli w stanie razem pójść dalej i się rozstali. Paweł wziął tego Jana Marka i w jedną stronę poszedł, a Paweł dobrał sobie Sylasa Barnaba. i, i Barnawa wziął Jana Marka, tak, a Paweł Sylasa i poszli w inne miejsca. Także no, to, to jest właśnie to, że jak widzimy, że, że w Kościele mamy ten element boski, mamy element działania i obecności Ducha Świętego, ale też mamy ten element ludzki. Mhm. Cały czas pozostajemy ludźmi z naszymi ułomnościami, słabościami, czasami błędnymi decyzjami. I tu jest wielka potrzeba, byśmy no, byli tego świadomi, że nie jesteśmy już w całej pełni jak Chrystus, ale mając sobie życie Chrystusa i mając sobie Ducha Chrystusa, On nas nie zniewala, On nas nie przejmuje całkowitej kontroli nad nami. On nas uczy, kształtuje, prowadzi, ale też znosi nas w naszych niedoskonałościach i błędach. I my też musimy siebie, kochani, znosić, w miłości. Mm. Mm. Świadomi, że z nas... <laughs> Świadomi, że nikt z nas jeszcze nie osiągnął tej doskonałości i nieomylności. Wszyscy możemy się pomylić. Możemy zrobić błędy i tak. musimy sobie wybaczać. Musimy też zawsze brać poprawkę na, na tą naszą niedoskonałość. I tak jak tutaj, no ten Jan pewnie miał entuzjazm, no. ruszył z entuzjazmem, ale po takich wydarzeniach wydawałoby się, nie? Cuda, tak tutaj, no. tutaj na tej wyspie widzi mm -hmm. taki cud, coś się dzieje, czego się wystraszył, co, co, co, czy to był strach, czy to było zniechęcenie, czy zmęczenie, nie wiem, po prostu czy Pan odłączył się od nich, ale najwyraźniej nie był to jakiś powód, który... Paweł przynajmniej uznałby za tak, za, za wystarczający, żeby teraz że, no, opuszczać ich w tej, w tej, w tej podróży misyjnej. No, w każdym razie tutaj mamy tylko wzmiankę, o tym nie ma żadnego komentarza. Natomiast no, widzimy gdzieś człowieka, który się zapalił, podjął jakiegoś dzieła, ale w połowie drogi, czy tam na początku właściwie tutaj jeszcze tej podróży się wycofał. No i to też jest takie y, słabe. W tym sensie, że y, Pan Jezus mówi, że jak ktoś przykłada ręce do pługa na Bożym Polu i obraca się za, cie, za siebie, to nie jest godzien y, naśladowania go. Więc tutaj y, no, mamy przykład człowieka, który gdzieś tam podjął się jakiegoś dzieła ale się wycofał. Co prawda później wygląda na to, że się namłócił i jeszcze było z nim dobrze i był użyteczny. I nawet Paweł wydaje się w którymś momencie prosi, żeby tam do Tymoteusza, pisze, tak, żeby posłał mu Jana. I bibliści przypuszczają, że może chodzić o tego samego tutaj Jana Marka, o którym tutaj jest mowa. Więc niewykluczone, że, że gdzieś tam naprawił swoje drogi. Natomiast niestety czasami obserwujemy takich ludzi, którzy do czegoś się zapalają, ale później szybko im przechodzi zniechęcają się, wycofują się i no, czasami jest to zmarnowany czas, pieniądze, różne rzeczy, które gdzieś tam zostały zainwestowane w jakieś rozpoczęcie jakiegoś dzieła. Więc ważne jest, żebyśmy przed każdym jakimś podjęciem się czegokolwiek upewniali się na tyle, ile jesteśmy w stanie, modląc się, radząc się innych i, i, i upewniając się, że jest to coś, do czego rzeczywiście Pan Bóg nas powołuje, a później nawet jak są przeciwności, nawet jak są trudności i problemy, nie wycofywać się, chyba że rzeczywiście no dojdziemy do, do wniosku, że to był błąd, tak? Ewidentnie. No to wtedy nie ma co brnąć w błędzie. Natomiast no, myślę, że, że zniechęcenie jest jednym z wielkich naszych wrogów. Zniechęcenie, czasami właśnie zmęczenie, czasami jakieś niepowodzenia. No, różne przyczyny są, które nas mogą zniechęcić i zatrzymać w tej naszej służbie pańskiej, więc tutaj musimy się wystrzegać, żeby nie ulec, nie poddać się. Ja powiem szczerze, że nieraz miałem takie myśli na przestrzeni lat, no, że już też mam dosyć. Były takie chwile. Przyznaję, że, że były zniechęcenia, były jakieś rozczarowania, czasami zranienia, ale wiedziałem, że pan nie próbował że nie mogę teraz się wycofać, nie mogę teraz kierować się właśnie tym, co mi by się chciało gdzieś tam się, wiecie, zaszyć i sobie gdzieś tam właśnie w ciszy, w spokoju żyć. Tylko wierzyłem, że Bóg powołuje mnie i wierzę, że da mi siłę, że podniesie, zachęci. Więc myślę, że takie, takie czasami różne rzeczy przychodzą do naszych serc momenty trudne jakieś, momenty zniechęcenia, mówię, czasami zranienia przez ludzi, czasami jakichś rozczarowań, czy nawet nasze własne jakieś takie poczucie, że się nie nadajemy, że, że nie damy rady. Więc to, to są rzeczy ludzkie, które nam się różnym, myślę, przydarzają. Niektórym częściej, niektórym, niektórym rzadziej. Ale na pewno mamy wiele w Biblii zachęty, do tego, żeby się nie cofać, żeby się nie zatrzymywać w tym biegu, żeby się nie zniechęcać. I to mamy wiele takich napomnień do, do wierzących. Nie zniechęcajcie się. List do hebrajczyków szczególnie. Cały ten list jest skierowany właśnie do takich ludzi, którzy na jakimś etapie życia zaczynają się zastanawiać, czy to dalej warto, czy to się opłaca, czy to lepiej nie wrócić właśnie do tej starej żydowskiej religijności. I autor tego listu mówi, nie, nie cofajcie się, Mówi, jak się cofniecie, to Bóg nie będzie miał was upodobania. Więc tutaj mamy silne takie słowa wezwania do, do, do kontynuowania tego, do czego Bóg nas powołał. W Starym Testamencie mamy przykład tych ludzi, którzy wracają po niewoli babilońskiej i odbudowują świątynię. I tam pamiętacie, różni przeciwnicy się dołączają, najpierw chcą się do nich dołączyć, później ich szantażują, potem listy wysyłają do, do, do namiestnika i, i, i tam do, do, do władców perskich. I w końcu oni się zniechęcają, w końcu się zatrzymują. 16 lat świątynia, że tak powiem fundament położony i stoi w ruinie. Dopiero właśnie prorok Habakuk i ten następny jak on tam, Zachariasz, zaczynają prorokować, i, i po 16 latach ci ludzie dopiero znowu nabierają, wiecie, zachęty i siły, żeby dokończyć to dzieło, które rozpoczęli. I 16 lat leżało w gruzach. Nie? Czyli no, tutaj mamy wiele przykładów biblijnych, że, że potrzeba nam wytrwałości. Potrzeba nam wytrwałości w tym, co robimy, w tym, co służymy, mimo tych różnych zniechęceń, mimo tych różnych przeciwności. Więc Paweł i Barnaba kontynuowali, natomiast Jan niestety się odłączył i wrócił do Jerozlimy. Natomiast oni opuścili Pergę, dotarli do Antiochii Pyzydyjskiej. Czyli tutaj, zobaczcie, są miejsca, w których... Właściwie wiadomo, czy tam coś udało im się wskurać, czy to był tylko taki jakiś przejściowy moment, że to jeszcze nie było miejsce, w którym oni służyli, nie wiemy. Natomiast niewykluczone, że tam też no, nic się nie wydarzyło takiego szczególnego. Po prostu byli tam, próbowali może, trudno powiedzieć. Może to właśnie odejście Jana też jakoś ich tam zniechęciło i może też dyskutowali o tym, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie doszli do kolejnego miasta, gdzie w dzień szabatu weszli do synagogi. I widzimy, że to była strategia Pawła. Generalnie miał taką strategię, że gdziekolwiek przybywali, to w pierwszej kolejności szedł do Żydów, do synagogi. I tak jak liście do Rzymian pisze, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, potem, potem dla Grecji. czy Poganina. Nie w tym sensie, że teraz... To, to w tym sensie, że mamy najpierw szukać Wejherowie Żydów, żeby im powiedzieć, a dopiero potem możemy w Ale jakby ta widzimy w tym pierwszym kościele, że cały czas w dużej mierze to, co się dzieje, odbywa się w żydowskim kontekście. I o tym musimy pamiętać, że wiele rzeczy za chwilę dojdziemy do 15 rozdziału, gdzie będzie wielka dyskusja na temat tego, czy poganie mają obchodzić szabat, czy mają być obrzezani, czy mają przestrzegać Mojżesza i tak dalej. Więc tutaj ten kontekst żydowski jest cały czas bardzo ważny. Oni wiedzą, że Życi są tymi pierwszymi, którzy, od których pochodzą te obietnice. Oni mają, mają pisma, mają zapowiedź Mesjasza, że trzeba do nich iść i im głosić Chrystusa, tak? że, że oni są w pierwszej kolejności jakby najlepszymi kandydatami na, na przyjęcie tej Ewangelii. No i Paweł tak, tak robi. Za każdym razem, gdzie nie przyjadą, to ruszą do synagogi i na początku widzimy, że dostają dobrze przyjęci. Jak zawsze tam w synagodze czytają prawo, czyli z pięcioksiągu mojżeszowego, później z proroków jakieś czytania, a potem dają im możliwość przemówienia. Mówią, jeśli macie jakieś słowo zachęty, no to mówcie. I to słowo zachęta, może też przetłumaczone napomnienia, bo to jest jedno, to samo słowo, które ma takie znaczenie zachęty i napominania jednocześnie. Ciekawe greckie słowo. Więc czasami to słowo jest tłumaczone jako pocieszać, czasami jako zachęcać, czasami jako napominać. Więc jak macie coś dobrego do powiedzenia, to no mówcie. No i zobaczcie, jak Paweł przemawia. Mówi, mężowie Izraelici, wy, którzy boicie się Boga, słuchajcie. I zaczyna od tego, że są wybranymi tak? Bożymi. Bóg tego ludu Izraela wybrał naszych Ojców i wywyższył lud, gdy był na obczyźnie w ziemi Egiptu i wyprowadził go z niej w wyciągniętym ramieniem. Czyli zaczyna od pokazania Bożego wyboru ich jako narodu. Do jakiejś swojej Bożej misji, wywyższenia ich ponad inne narody, i kontynuuje tą historię, właściwie bardzo krótko tutaj, wyprowadza ich w wyciągniętym ramieniem, co pamiętacie oznacza te cuda, które Bóg dokonał. Tak? To wyciągnięte Boże ramię opisuje te wszystkie cuda, które się działy w Egipcie, te tak zwane plagi egipskie, później otwarcie się Morza Czerwonego, przez które oni przeszli nogą potopienie wszystkich egipcjan którzy za nimi ruszyli, a potem 40 lat na pustyni. Zobaczcie, tutaj Paweł mówi, przez około 40 lat znosił ich, jak tam macie? Cierpliwie. Znosił ich cierpliwie, tak? I co tam znosił? Na pustyni. Znosił ich na pustyni? Tak. Okej, okay, ja tutaj mam dodane u współcześnionej gdańskiej obyczaje, tak. No, to najwyraźniej dodane jest. Hmm. Y, czyli Bóg to... ich znosił. Co to znaczy, że ich znosił? Dolarował. Bo karcił. No, no. Karci. no w, w, właśnie. Wiemy, że ostatecznie ich tam pozabijał na tej pustyni. To, więc to znoszenie Boże też miało swój kres. Tak, ale tylko dwóch tak weszło. Dużo nie? cierpliwości było trzeba, żeby 40 lat ich znosić. No bo tak. co oni tam wyrabiali na tych szóstyni? No, no, nie wierzyli, szemrali. Ciągle narzekali, szemrali, no i okazywali niewiarę, tak? Chociaż buki karmił manną prowadził ich słupem ognia i obłoku. To jest niesamowite. Jak można nie wierzyć i wątpić, widząc codziennie słup ognia, który płonie w ciągu dnia, czy tam w nocy, a w dzień obłok, tak, który ich prowadził. Wiecie, oni rozbijali obóz i tak długo siedzieli, jak ten słup stał tam. Czasami tydzień, czasami miesiąc, czasami rok. I jak ten słup ruszał, to oni się pakowali i szli za tym. No to przecież to Boża obecność, bo oni jakby widzieli... Namacalnie Bożą Obecność, a jednak ciągle broili. Ciągle pożądali jakichś rzeczy. Ten stół, Legii, nie tego, nie chcieli tego, no wiemy jak to się skończyło. Więc zobaczcie: wybrany Boży Lud, wywyższony Boży Lud, ale co? Pełen. Znowu problemów, niedowiarstwa, błędów, grzechów. Tam różne grzechy siedziały, no, nie? Tam tak, milionitki, różne dziewiętki. historie tam siedziały, nie? Tak myślę. W sumie 99,999 zostało nie zdali egzaminu, ginęli z powodu niewiary. No, jest to niepokojące. to jest poddobnie. Znowu, zbehebranczyku podwołuje się do nich i mówi, że ci, którzy w mój Mojżesza zostali ochrzczeni, ci, którzy jedli mannę z nieba, to są obrazy doświadczenia też chrześcijan, prawda? że my w Chrystusa ochrzczeni jemy mannę z nieba, mamy Słowo Boże, mamy Ducha Świętego, a jednak jest niebezpieczeństwo, tak jak oni, okazania nieposłuszeństwa, okazania niewiary, gdzieś pójścia za tym głosem zbawienia, tak jak oni poszli za głosem Boga przez Mojżesza, a jednak y, ciągle się sprzeciwiali, ciągle się buntowali, ciągle narzekali itd. i tak dalej. I to jest no, dramat w ogóle w historii Izraela, cały Stary Testament tak naprawdę. To się nie kończy na pustyni. Widzimy, że księga, później jak wchodzą do, do, do Jerozolimy, na początku już mamy Ahana, tak, który tam kradnie z pierwszego miasta, które mm. zdobyli cudem y, z, z Jerycha. Okay. I później ponoszą klęskę. Potem cała, cała, całe dzieje opisane w księdze sędziów. No to jest w kółko cyklu odstępstwa, grzechu, pokuty, nawrócenia i znowu odstępstwa, grzechu. I tak w kółko. Cała księga sędziów. A później, jak czytamy księgi królewskie, no to już coraz gorzej. Nie? Z wyjątkiem pojedynczych królów w Judzie, którzy gdzieś tam no, przywracają jakiś porządek i proroków, którzy ciągle napominają, wzywają, ostrzegają, no i w końcu idą do niewoli. Stają wypędzeni z tej ziemi i idą do niewoli. I, i w zasadzie wracają i, i też ten powrót też nie jest wcale taki radosny, bo tylko część wraca, niewielka część, większa część zostaje tam już. Nie chcą wracać. chcą w Babilonii tam siedzieć, bo tam się już zakorzenili 70 lat więc wraca jakaś garstka tak naprawdę no i szybko się zniechęcają świątynia leży w gruzach, w końcu odbudowują jest tam radość, jest jakiś czas jakiegoś, jakiegoś spokoju ale później przychodzą tragiczne dla nich czasy czasy Greków, później Rzymian to, to, jest, to jest dramat I, i, i, i później przychodzi Pan Jezus i gdzieś się, no, jest widać taka no bo Widzimy tutaj, jak go, jak go odrzucają. Tak? Przychodzi do nich ten obiecany Mesjasz i oni go odrzucają. Wydają go na śmierć. Z, z, zapierają się go. Więc Paweł tutaj, zobaczcie, przechodzi od tych takich historycznych wydarzeń krótkich. Mówi, wypędził te narody z Kananu, rozdzielił ziemię. Potem przez 450 lat dawał sędziów, czyli tutaj pomija to wszystko, co ja mówię tutaj tak wiecie, króciutko, tylko albo taka, no, może trochę coś więcej powiedział, tu już mamy tylko jakieś podsumowanie. Potem Saul, prosili o króla, dał im Saula, potem go odrzucił, wzbudził Dawida i mówi o Dawidzie dał świadectwo, znalazłem Dawida, syna jego męża według mego serca, który wypełni całą moją wolę. No Wiemy, że z Dawidem też nie było tak doskonale, chociaż jest nazwany mężem Bożego serca i rzeczywiście jest pod wieloma względami wzorem wiary, miłości do Boga i gorliwości. To jednak jest pełen wad. Masę błędów, jak kiedyś żeśmy studiowali księgi Samuela, Widzieliśmy, ile ten człowiek nabroił, ile tam nakłamał, ile nakombinował. Nabrał se kobiet za żony i nałożnicę. Także no, też miał tam niezły bałagan w życiu. Ale kochał Boga w pośród tego wszystkiego. To jest taka postać znowu przedziwna, bo przez wszystkie następne pokolenia Bóg odwołuje się do Dawida jako do męża, który wchodził z Bogiem, który znał Boga. Nie? Więc to jest, tutaj mamy tą perspektywę Bożą, że jednak ta wiara Dawida, jednak ta miłość Dawida do Boga sprawiała, że te wszystkie inne rzeczy, nie to, że nie były ważne, bo widzimy, że Dawid ponosił tragiczne konsekwencje tego. Cała jego rodzina to, to nie było bez konsekwencji, ale Bóg patrzył na niego z taką... No pochwałą, bo trzeba widać, że, że później wszędzie ten Dawid jest takim od, od wzorcem, nie? Wszyscy królowie do niego są przykładami, albo chodzili według Dawida, albo nie chodzili jego drogami, nie? Czyli tutaj... No, co by nie mówić, to za wszystko żałował. No właśnie, przepraszam no, Pana, to, I, i się nawracał, ja nawraca. tak sumie. No. No. No. no właśnie <śmiech> chyba nie. Właśnie tutaj... No. To, że na w dużej mierze Saun, no też, no... no, to, no. no tak, tak, nie, tak się wydaje. Tak właśnie tak, tak ja myślę, że tu jest ta różnica między tym sercem, którego Saun nie miał Gesty są podobne, słowa są podobne, nawet w niektórych momentach Saul się wydaje bardzo mocno żałować, ale to w żaden sposób nie przekłada się na jakieś zmiany w jego życiu. Więc nie ma tak Nie, to jest dobrze, dobrze to mówić. To jest podobieństwo jest. Znaczy jest podobieństwo zewnętrzne. I dobrze wiemy, jak dwóch ludzi może mówić te same słowa, wykonać te same gesty, a za nimi stoi inne serce i zupełnie to ma inne owoce. Więc wiemy, że nie to, co na zewnątrz, to nie chodzi o to, że nauczymy kogoś powiedzieć dobre słowa i zrobić odpowiedni gest, i to zadziała? No nie. Właśnie jak serce się nie zwróci do Boga, to to wszystko nic nie zadziała. Możemy wszystkie gesty zrobić, najlepsze słowa powiedzieć i, i paść na twarz, i leżeć krzyżem i nie wiadomo jeszcze co, ale to nic nie da, jeśli serce nie jest właściwe. Nie? A w Dawidzie było to serce, właśnie według Bożego serca. Pomimo jego wszystkich wad i błędów i, i, i, i różnych no, rzeczy, których się dopuścił i które Bóg mu też wypominał. A jednak... Tutaj zobaczcie, Paweł powołuje się na niego i na Słowa Boże. mówi, Bóg dał mi takie świadectwo, że to człowiek według mojego serca, który wypełni całą moją wolę. Czyli w pewnym sensie on wypełnił całą Bożą wolę. W pewnym sensie, w tym do czego Bóg go powołał jako króla, to on zrealizował to. Toczył te wojny, na które Bóg go posyłał zaprowadził porządek w Królestwie, ustanowił to, Królestwo umocnił je. Więc w tym aspekcie, to nie znaczy, że on we wszystkim pełnił Bożą wolę, bo wiemy, że tak nie było, ale w tym aspekcie jego powołania był wierny i wypełnił Bożą wolę. I teraz zobaczcie, jaki przeskok. Czyli Dawid to jest tysiąc lat przed Chrystusem i on już nie idzie dalej, tylko przeskakuje od Dawida do Chrystusa. I to jest coś, co my też musimy yy, prosić Boga, żeby nam pomógł yy, widzieć w Słowie. Jak patrzymy na te kazania y, apostołów, jak czytamy listy apostolskie, to widzimy, że oni z jakiego miejsca by nie ruszyli, to zawsze umieli przejść do Chrystusa. Zawsze umieli zobaczyć w tych różnych miejscach Bożego Słowa jakiś obraz, jakąś, jakąś zapowiedź, jakieś odniesienie do Chrystusa. I jeśli w ten sposób będziemy z modlitwą rozważali Stary Testament, to zobaczymy, że on jest pełen. Pełen odniesień do, do, do Pana Jezusa. Ja tak się przymierzam do takiego... Wykładu, czy kilku wykładów, właśnie wziąć te różne starotestamentowe zapowiedzi i różne historie i zobaczyć, jak one pięknie zapowiadają Chrystusa. Nie? To, to jest jak fenomenalne. Jeśli no Samuel'owe, to tego było masa. Tak, tamto widzieliśmy krok po kroku. No, że, I to że tu nie zrobiłeś. No tak, ale to były tylko te dwie księga. Teraz chcę wziąć całą resztę i gdzieś spróbować powybierać te różne rzeczy, które często my chybiamy ich, nie widzimy ich, nie? a one tam są. One są i na przykład Paweł mówi Chrystus stał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. I teraz ilu z nas byłoby w stanie podać fragmenty Pisma, na które on się powołuje, a powołuje się na Stary Testament, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu Chrystusa trzeciego dnia. Ile fragmentów jesteśmy w stanie podać? A Paweł mówi na podstawie pism. Jest ich dziesiątki. Tak naprawdę jest dziesiątki. Tylko my że my ich nie przegapiamy. Je. Ale jak zaczniemy śledzić, to jest tyle historii, gdzie jest trzeciego dnia to się stało. Trzeciego dnia to się stało. Trzeciego dnia to się stało. Tylko my to przegapiamy, bo nie szukamy Chrystusa. Natomiast jakbyśmy szukali, to wow, byśmy zobaczyli, jak często jest zapowiedź pisma. I to są obrazowe zapisy. To zapisane jest, jest nieprzypadkowo nie, nie jest, że, że to czytam to właśnie trzeciego dnia. Pan Jezus odwołuje się wyraźnie do, do, do Jonasza. Mówi tak jak Jonasz był w drzuchu wielkiej, 3 dni, wielkiej, 3 wielkiego no, potworza. Przez trzy dni, taki syn który <grym> będzie w sercu ziemi. Ale jest masa innych miejsc, naprawdę jest masa. Ja ostatnio to gdzieś odkryłem i byłem w szoku. Nie? ile jest takich miejsc, które faktycznie obrazowo zapowiadają. Nie? Także to jest na podstawie pism. I oni, widać, apostołowie czytając pisma i głosząc pisma, bez problemu wskazywali na Chrystusa. Ciągle widzieli w tych starotestamentowych obrazach Chrystusa. I tutaj też Paweł to robi. Mówi, zobaczcie, z jego potomstwa, czyli z potomstwa Dawida, zgodnie z obietnicą. Z jaką obietnicą? Od jakiej obietnicy on się odnosi? Mówi, z jego potomstwa zgodnie z obietnicą Bóg zbudził Izraelowi Zbawiciela. Z jaką obietnicą? No, że przyjdzie Czyli która to, gdzie ta obietnica była? Już od była. Już od już na samym w początku. iż po kiedy jest, no. upadli w grzech, Bóg powiedział z nasienia kobiety. kobiety. Przyjdzie ten, który zmiażdży głowę. I później cały czas, jak śledzimy Stary Testament, to widzimy cały czas jest to oczekiwanie, to, to, to, to zapowiedź. Tych zapowiedzi jest mnóstwo. Tych, i, I też oczywiście ym, Dawid otrzymał obietnicę w siódmym rozdziale pierwszy Samura, czyli chyba to jest pierwsza albo drugi, tak pamiętam. W każdym razie tam jest taka, taka sytuacja, pamiętacie, Dawid chce zbudować dom Boży. Mhm. I przychodzi do niego prorok i mówi, ty nie zbudujesz, bo ty masz krew na rękach. Nie? Ale mówi, twój syn zbuduje. Natomiast Bóg mówi, ja tobie zbuduję dom. I tam jest zapowiedź Mesjasza do Dawida, że mówi z, mówi, przez, z twojego mówi, potomstwa przyjdzie. Także to jest, tutaj też Dawid otrzymał taką wyraźną obietnicę, że z jego potomstwa przyjdzie ten, który będzie rządził wszystkimi narodami. Więc tutaj, tutaj jest, jest wiele tych zapowiedzi, ale myślę, że tutaj najprawdopodobniej Paweł odnosi do tej obietnicy, którą otrzymał właśnie Dawid, że Jemu Bóg zbudzi Zbawiciela. A ta obietnica oczywiście opiera się na tych wcześniejszych obietnicach, którą Bóg dał już właśnie Adamowi Ewie, dał później Abramowi. Powiedział, że zjedz Twojego potomstwa, będziesz miał się jak, jak gwiazdy na, na niebie i, i będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów, nie? I każdy kolejny patriarcha gdzieś był tym dziedzicem tych obietnic. I teraz mówi Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela. Czyli tutaj, do tego momentu wszystko jest jasne, nie? I teraz mówi, kto to jest? Jezusa. <głos> no i się zaczyna, nie? Czyli konkretnie mamy, z... kto to jest, kim jest ten, ten, ten Zbawiciel. Mówi, to jest Jezus. I teraz wiecie, że Paweł przez lata był przeciwnikiem tego Jezusa, był przeciwnikiem tych, którzy szli za Jezusem, tępił ich, więc wie, do kogo mówi, do ludzi, którzy tak łatwo się tego nie przyjmą. To cud Boży musi być, żeby ich oczy zostały otwarte, żeby oni zobaczyli, że Jezus jest tym obiecanym, Zgodnie z obietnicą zbawicielem. I teraz przypomina im, co było przed Jego przyjściem. Mówi, przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest pokuty. To musimy pamiętać, że ten chrzest Janowi nie był takim chrztem, jaki my dzisiaj yy, praktykujemy. praktykujemy, kiedy ktoś się nawraca do Chrystusa. My mamy zupełnie inny chrzest. Ten, ten nasz chrzest to jest chrzest w śmierć Chrystusa i w zmartwychwstanie Chrystusa. Śmierć w osobę Chrystusa. Jest to identyfikacja z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Natomiast chrzestiana był chrztem opamiętania, chrztem pokuty. Czyli był chrztem, przez który ludzie mieli odwrócić się od swojej bezbożności, mieli się jakby zanurzyć w tej wodzie, umierając dla tego starego, grzesznego życia i prowadzić nowe życie. Więc tutaj w jakiejś mierze jest podobieństwo do tego, co my też robimy, ale my tutaj mamy to ściśle związane ze sobą Jezusa. Jan natomiast to robił przygotowując drogę Jezusowi, zapowiadając, że mówi, po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godzien żelka, sandałów, który was będzie chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. No, czyli albo w Duchu Świętym będziesz ochrzczony ku zbawieniu, albo w ogniu ku potępieniu. Ten chrzest w ogniu nie oznacza że tu wiecie, jakiegoś tam ku, ku, ku napełnieniu. To jest chrzest potępienia. To jest chrzest sądu. Ponieważ wiersz wcześniej, Jan mówi o ogniu i zobaczcie o czym mówi. Mówi o, o ziarnach, które będą spalone w ogniu wiecznym. I w następnym wierszu też mówi o sądzie. Więc mamy trzy wiersze. Jeden, drugi, trzeci. W środku jestem, ten wiersz, będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu. I wcześniej wiersz i później wiersz, oba mówią o sądzie ogniu. Więc wątpię, że ten w środku mówi o ogniu jakimś pozytywnym. Jeżeli tam jest mowa o ogniu piekielnym i tu jest o ogniu, którym plewy będą spalone, to rozumiem, że tutaj dalej o tym samym ogniu. Jezus jest Zbawicielem, ale jest też Sędzią. Jest tym, który czytanym w jego ręku, jak ja mówię, jest jadło, by oddzielić ziarno od plewy. I te plewy spali w ognie nie Więc Jezus jest Zbawicielem tych, którzy w Niego wierzą, tych, którzy do Niego przychodzą. Natomiast dla wszystkich innych jest sędzią. Ale jest, yy, często takie były kazania, że Duchem ogniem, że to, są to to ogień że to są doświadczenia. Bo też są takie miejsca, oczywiście. Są inne miejsca. I Piotr o tym pisze, że Aha. mówi, radujcie się, gdy, palą was, gdy pali was Aha. ogniem doświadczeń. Więc innego. oczywiście Pismo Święte w innych kontekstach używa ognia, jako symbolu doświadczeń, które są pozytywne, wypalają nas, oczyszczają. Nawet są miejsca, gdzie możemy się doszukiwać jakiegoś odniesienia do Ducha Świętego, do Jego osoby w ogniu. Na przykład mamy te, te płomienie ognia, które zstąpiły na apostołu, więc niektórzy to wiążą. Ale mówię, jak tamten fragment, jak zobaczymy, gdzie jest Jan Chrzciciel, to mówię, wiersz wcześniej i wiersz później, ogień oznacza sąd. Ogień oznacza spalenie w ogniu pikielnym. Więc dziwne byłoby, żeby w tym wierszu było tak, w tym było zupełnie coś innego i w tym znowu wracał do tego, co było wcześniej. Raczej konsekwentnie mamy ogień, który jest ogniem sądu. Więc rzeczywiście, tak zresztą jest u proroków, Jezus przedstawiony. Jako ten, który przychodzi zbawić swój lud, ale przychodzi jednocześnie z sądem na wszystkie narody. Tutaj od paru miesięcy, czy już od kilkunastu może, ale już dosyć długo rozważamy te księgi proroków mniejszych, gdzie tam ten Dzień Pana się ciągle pojawia. I widzimy, jak ten Dzień Pana jest dniem zbawienia i dniem sądu jednocześnie. Ponieważ... Ten, kto odrzuca zbawienie Boże, automatycznie jest pod sądem. Zresztą Jezus to powiedział. Kto nie wierzy we mnie, już jest osądzony. Już na nim ciąży gniew Boga. Więc tutaj no, zbawienie jest dla tych, którzy przyjmują Zbawiciela. Natomiast wszyscy, którzy go nie przyjmują, odrzucają, narażają się na jego gniew, i na ich sąd. Więc tutaj on mówi o Janie, który zapowiadał jego przyjście, głosił właśnie chrzest nawrócenia, opamiętania, pokuty całemu ludowi Izraela, czyli również im, tak? Oni tutaj są w synagodze żydowskiej, więc tam są ci, którzy też powinni byli, co, co zrobili z Janem, tak? Muszą się zastanowić, co, co, kim był ten Jan. Czy to był z Boga człowiek, czy to był jakiś szarlatan? I mówi, gdy Jan już dokończył dokoń, swój bieg, zapytał, za kogo mnie uważacie? I mówi, co powiedziałem? Jak tu macie u was? Jak tam jest? 25 wiersz. Za kogo mnie uważacie? To nie jestem ja, ale oto za mną idzie ten, którego sandałów u stóp nie jestem godzin rozwiązać. Czyli tutaj mamy taki znowu skrót myślowy, bo to za kogo mnie uważacie? to nie jestem ja. Prawda? Czyli... On nie jest tym Mesjaszem. Tam jak czytamy Ewangelię, to widzimy wyraźnie, tak? że tam przyszli do Jana ludzie i pytali go, za kogo się podajesz? I Jan wyraźnie im powiedział, że on nie jest Mesjaszem, że nie jest tym zapowiadanym prorokiem. Jezior nie zaprzeczył, bo ja nie jestem Chrystusem. Tak, dokładnie. Natomiast mówi, za mną idzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać. I też to mamy w Ewangelii, prawda? Ja dokładnie tak powiedział. Czyli Paweł tutaj cytuje te już ewangeliczne przekazy o tym, jak to było. I mówi, mężowie bracia, synowie rodu Abrahama, czyli teraz wraca do tego, od czego zaczął, że oni są w tym narodzie wybranym, są potomkami Abrahama. Ci z was, którzy boją się Boga, do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu. Natomiast mieszkańcy Jerozolimy ich przełożeni nie rozpoznali Jezusa. Nie poznali tego Jezusa. Tutaj to słowo Jezusa jest dodane. Jego nie ma w oryginale. Tam jest nie poznali go. Ale wiadomo, że chodzi o Jezusa, którego wcześniej Paweł przedstawił w 23 wierszu. Oni go nie rozpoznali, ani też głosu proroków, które są czytane w każdy szabat. Oni je wypełnili i osądzili To jest dramat. Zobaczcie, studiowali pisma, czytali, słuchali, przychodzi wypełnienie pism i oni zwracają się przeciwko temu, który jest wypełnieniem tego, co było ich nadzieją. Zobaczcie, jak można no Tutaj dzisiaj słyszeliśmy Twoje świadectwo, no, jak można być religijnym człowiekiem i gdzieś w tej religijności minąć się z Bogiem, a wręcz czasami walczyć z Bogiem. Tak jak Paweł wcześniej, będąc pobożnym Żydem, walczył gorliwym, z walczył, z Bogiem, walczył z Bogiem, walczył z Chrystusem. W swojej nieświadomości, w swojej gorliwości. Także to jest dramat, myślę, wielu, wielu ludzi, którzy czytają, słuchają nie to, że w ogóle nie są zainteresowani, ale są zainteresowani i mijają się z prawdą. Mm -hmm. Także nie każdy, kto czyta, słucha, zna Boga. Jezus mówi do Żydów, wy czytacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie. Ale mówi, do mnie nie chcecie przyjść. A one świadczą o mnie. Więc tylko wtedy Pismo jest dla nas pożytkiem, kiedy prowadzi nas do Jezusa do poznania Jezusa. Jeśli prowadzi nas do czegokolwiek innego, jeśli stajemy się ludźmi pod jakimkolwiek innym względem religijnymi, ale nie przychodzimy całym sercem do Jezusa, to mijamy się z celem, dla którego Pismo zostało dane. Ponieważ Jezus mówi, ono całe składa świadectwo o mnie. Więc tak potrzebujemy je czytać, tak potrzebujemy modlić się, żeby nasze czytanie Słowa Bożego nie stało się dla nas źródłem, tak jak tutaj w ich przypadku, tych w Jerozolimie, wielu z nich, źródłem zabicia Syna Bożego. Czytamy, że chociaż nie znaleźli żadnego powodu, żeby skazać go na śmierć, prosili Piłata, aby go stracił a gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa, złożyli w grobie, lecz Bóg wskrzesił go z martwych. Tu musimy się zatrzymać, bo już czas nam minął, więc y, y, widzimy, że to, ten, ten, to, to, to zmartwychwstanie Jezusa znowu jest y, tym centralnym y, poselstwem apostolskim. Oni ciągle, gdzie tylko nie czytamy w dziejach apostolskich, oni zwiastują śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I, od tego, I na tym zmartwychwstaniu dalej budują to, co w związku z tym mamy zrobić. Że On żyje, że On panuje i że mamy się poddać pod Jego panowanie i pod Jego władzę. Więc tutaj też Paweł dalej będzie o tym mówił. O tej dobrej obietnicy, którą Bóg wypełnił wskrzeszając Jezusa. Z martwych i w związku z tym ludzie są wzywani do wiary w Niego i poddania się w Jego posłuszeństwo. Więc to też musi być, kochani, nasze poselstwo. My, jak dzielimy się Ewangelią z ludźmi, ważne jest, żebyśmy doszli do miejsca, w którym wskazujemy im na to, że Jezus żyje. To, że oni słyszeli to w kościele rzymskim czy tam gdziekolwiek indziej, to, to nie ma znaczenia ważne, żebyśmy my, którzy w to wierzymy, którzy jesteśmy uczestnikami tego zmartwychwstania, mogli o tym zaświadczyć, że Jezus żyje, żyje w nas, my żyjemy w Nim, oczekujemy Jego przyjścia, Jego Królestwa, Jego Chwały. To jest Ewangelia, którą apostołowie głosili. Oni głosili, czasami spodziane po prostu, głosili zmartwychwstanie. Głosili zmartwychwstanie Chrystusa, bo to jest niezwykłe, że człowiek, który został ukrzyżowany, złożony w grobie, potrzebnia sam powstał z martwych. Miałem taką, taki znaczek Jezus żyje. I z dumą no. 30 parę lat temu. Ale y, na początku pojawiło się takie stwierdzenie, z którym zgadzamy się, tylko dobrze by było to skomentować, czy, y, czy to, co było rzeczywistością w tamtym okresie, że najpierw do Żydów, a później do Pogan. Czy w jakikolwiek sposób to powinno dla nas mieć znaczenie dzisiaj? To skomentujmy to, że, że chyba dla nas nie ma to znaczenia, że my w pierwszej kolejności żebyśmy w ogóle mieli takie jakieś gdzieś tam zakonotowane jakiś taki, że tak powiem, wewnętrzny niepokój? Czy jest tutaj jakiś Żyd, żeby najpierw do niego pójść? No, no. W tym sensie nie. nie. Natomiast mhm. myślę, że cały czas pozostaje ten, ten cały aspekt Żydów jako swego rodzaju narodu wybranego, przez który Bóg Działa, działa i działa jeszcze wierzymy, ma dla nich przyszłość, więc jakby oni są jakimś takim ciągle proroczym znakiem dla wszystkich narodów więc w tym sensie radujemy się, gdy słyszymy dzisiaj, że są różnego rodzaju wysiłki i starania i bracia, siostry, którzy głoszą Żydom Ewangelię i niektórzy się nawracają i to jest poruszające że po tylu latach zachowali tą swoją żydowską wiarę bez Mesjasza oczekują nadal na Jego przyjście, jednocześnie no, no dzisiaj wielu z nich bardzo wrogo, nadal nastawionych do chrześcijan, do Chrystusa, a są też tacy, którzy dzisiaj wierzą w Niego. I to jest, jak ja słyszę te świadectwa żydowskie, no jestem za każdym razem poruszony. Ostatnio oglądałem taki program właśnie takiego młodego, nawróconego Żyda, który na ulicach rozmawiał z różnymi ludźmi, tak prowadząc ich do, do pokazania Jezusa. I to było przepiękne. Jakie różne reakcje tych Żydów. Niektórzy tak się naprawdę zastanawiali, jakby po raz pierwszy, wiesz, w ogóle ktoś ich spotkał i tak podkreślał, ja jestem Żydem i wierzę w Jezusa. Czy, czy możecie powiedzieć mi, dlaczego miałbym w Niego nie wierzyć? Ja takie miał pytanie. Bardzo fajne. No i, i to takie poruszające, słuchając tych różnych właśnie Żydów, którzy widać, czytają Pisma i, i, i nie widzą Go. Są ślepi. A, a niektórym z nich łaskawie Bóg otwiera oczy. Tylko tak jakby nie za długo, ale jeszcze przy troszkę to, co mówisz, że gdy Żyd się nawraca, to jest coś takiego takiego, na przykład dla nas jest to coś bardzo radosnego, ciekawego, Widzimy, jak, jak Żyd dużo mniej potrzebuje, tak? Znając stare, Stary Testament, znając Pisma, jak dużo mniej potrzebuje, żeby usłyszeć, żeby mu się klapka otworzyła, czy tam odchyliła i żeby mógł zobaczyć, ale Myślę, że żeby nie pójść za daleko właśnie z takim wnioskiem, że teraz Żyd w jakikolwiek sposób góruje, bo dlaczego to mówię? Dlatego, że właśnie się zrobiło takie troszkę w niektórych kręgach takie trochę szaleństwo tak. prożydowskie mhm. i czy tędy droga, tak? Czy, czy tego powinniśmy robić? Absolutnie. I dlatego w tym kontekście powinniśmy właśnie to powiedzieć, wypowiedzieć, że nie ma Żyda i nie ma Greka, tak? Tak, tak. Nie ma tak samo się raduje, jak oglądam świadectwa nawrócających się świadków, czy nawrócających się katolików, czy muzułmanów, czy kogokolwiek. Więc wiadomo, że tutaj radość jest zawsze z każdego, kto przychodzi. Jakkolwiek no gdzieś tam, jak czytamy ten Stary Testament, patrzymy na ich historię, patrzymy na ich losy, potem cała ta ich wiekowa roz, gdzieś diaspora. rozproszenie, diaspora i to sprowadzenie do tej ziemi, to no jest to jest to jeden wielki, wielki dramat. Gdzieś ogromny dramat ludzi, którzy wielu z nich no w takim zaślepieniu, w takim dalej duchowej ciemności. No jest to tragiczne, że, że, że po takich, z takim duchowym dziedzictwem nadal y, wielu z nich pozostaje w tej ciemności. I radość wielka, kiedy pojedynczy wychodzą. Ale tak jak mówisz, nie, nie w znaczeniu, żeby ich teraz stawiać ponad i czynić z nich jakiś y, wyjątkowych chrześcijan. Absolutnie nie. Tutaj rzeczywiście... W Chrystusie wiemy już nie ma Żyda ani Poganina, ale jesteśmy jedno w Chrystusie, jest jeden Kościół, jedno ciało, w którym są Żydzi i Poganie jednością w Chrystusie. Natomiast chociażby tutaj widzimy, jak Paweł przemawia do nich, a jak przemawia do Boga. Jest zupełnie jakby inny, inne są akcenty, inne jest podejście, więc to też nas uczy. No, że inaczej będziemy rozmawiali właśnie ze świadkiem Jehowy, inaczej z rzymskim katolikiem, inaczej z mormonem, inaczej z muzułmaninem, jeśli go spotkamy, albo z ateistą dzisiaj. nie Więc to też nas uczy, że nie to, że mam jakiś jedną sztampowy, jakiś szablon teraz do wszystkich z tym szablonem jedziemy, tylko musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. Widzieć te różne sposoby też dzielenia się Ewangelią, ale to, co jest istotne, to, co powinniśmy powiedzieć zawsze, to właśnie sprowadzić to do Jezusa. To jest ważne, żebyśmy tego nie przegapili, nie? żeby to nie było, wiecie, rozmawianie o Marii, o świętych, o, o, o, o ciele kierowniczym, czy o czymkolwiek innym, a nie, nie powiemy im o Jezusie. To jest ważne, żebyśmy się skupiali na tym, żeby doprowadzić tą rozmowę w taki czy inny sposób do Jezusa i zapytać gdzie jest Jezus w Twoim życiu? Kim dla Ciebie jest Jezus? Czy Jezus jest Twoim Panem? Czy jest Twoim Zbawicielem? Czy oddałeś Mu swoje życie? To jest ta Ewangelia, którą oni głosili i my musimy tą samą głosić. Jezusa. On jest sercem Ewangelii i On jest poselstwem Ewangelii. Jeszcze bardzo króciutko. Jest coś takiego, ja na przykład tak mam i myślę, że niektórzy tych wierzących też tak mają, może nie wszyscy. Jest coś w tych Żydach, że jakoś nas do nich ciągnie, tak? Nie to, to właśnie to, co teraz oglądamy, ale coś jest. Widzimy ich te, tą, tą całą, to ich całe żydostwo, które w sumie pochodzi w dużej mierze z Boga. Wiadomo, że oni tam popłynęli z różnymi tam nadbudowali i tak dalej, mhm. ale ta to, to ich, to ich takie posłuszeństwo, takie, takie oddzielenie wyraźne od wszystkich innych. No, dużo tam jest elementów posłuszeństwa. Posłuszeństwo, jest coś coś tak? coś posłuszeństwo temu, ma... co rozumiemy, no, tej swojej tradycji. Tej swojej... Najbardziej są ateistyczni w tej chwili Izrael. No, a też myśli no. chyba o tych bardziej religijnych. Ja myślę o tych religijnych. O tych. I o no... jest są, Jest niewielu. Jest niewielu. No, w moim komputerze zajmowali drugie miejsce po Watykanie. <laughs> no, no. No, jeszcze był na a potem no też ściana na płaczu. Tak, tak, No, no, no, no. no. no, no, no dobrze, pomijamy się jeszcze na koniec. koniec. Ja Kochany nasz Panie, pragniemy uczyć się z Twojego Słowa i prosimy, byś. Pomógł nam rozmyślać, rozważać, pamiętać i doświadczać przemiany według tego, co czytamy w Twoim Słowie. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy cofają się, nie byli ludźmi, którzy zatrzymują się na drodze wiary, na drodze posłuszeństwa, służby Tobie. Prosimy, dopomagaj nam, dodawaj nam sił, wytrwałości, cierpliwości znoszenia przeciwności, abyśmy wypełnili to, do czego nas powołałeś, do czego nas przeznaczyłeś. Modlimy się też o tych, którzy się potknęli, upadli, zatrzymali, abyś ich odnowił i abyś dał im nadzieję i pociechę i też używał nas, żebyśmy umieli właśnie takie osoby zachęcić, pokrzepić, pomóc im, ruszyć znowu dalej za Tobą, tak jak widzimy później dalej, że ten Jan dalej był użyteczny i przydatny. I też, Panie, modlimy się, byś uzdalnił nas do dzielenia się Ewangelią z ludźmi wokół, żebyś uczył nas, jak z Kim rozmawiać, żebyśmy nie byli na Molni, nachalni, żebyśmy nie trzymali się jakichś sztywnych wzorców które gdzieś tam już widzieliśmy, które gdzieś tam zadziałały, którymi się posłużyłeś, ale żebyśmy poddani Twemu Duchowi, byli użyteczni przez Ciebie i prowadzeni przez Twego Ducha. Abyśmy umieli wiedzieli, co komu powiedzieć i Ty, Panie, też pociągaj ku Tobie. Ty, Panie, daj, żeby to ziarno, które siejemy, mogło wzrosnąć ku zbawieniu, ku życiu dla tych, którzy słyszą. Prosimy. Tak jak wcześniej modliliśmy się o naszych bliskich, naszych członków, naszych rodzin, którzy jeszcze się nie nawrócili do Ciebie, czy sąsiadów, czy ludzi wokół. Panie, daj, żeby to ziarno prawdy, ziarno Słowa Twego mogło wydać się zbawczy owoc w ich życiu. Prosimy. Proszę Pana Jezusa. Amen. Amen.